Jakkolwiek reforma wyborcza w Austrii, znosząca system kurialny i wprowadzająca powszechne głosowanie, osłabiła liczebnie przedstawicielstwo polskie w parlamencie wiedeńskim, oddając znaczną część mandatów Galicji Wschodniej w ręce Rusinów, to z drugiej strony, demokratyzując to przedstawicielstwo, dała mu ona większą żywotność i większą śmiałość kierowania się w polityce interesami narodu polskiego. Rosnące w siłę skutkiem wewnętrznych przemian społecznych żywioły demokratyczne polskie w państwie habsburskim, w przeciwieństwie do konserwatywnych, w ostatnim dziesięcioleciu coraz energiczniej zaczęły występować przeciw głównej postaci ucisku, jakiemu podlega Galicja, mianowicie przeciw wyzyskowi ekonomicznemu, nie dającemu się uczuwać większym posiadaczom rolnym, z drugiej zaś strony, opierając się o szerszą podstawę we własnym społeczeństwie, nie są one tak zależne od rządu jak polityka konserwatywna, która z jego poparcia korzystała. Stąd zarówno w stosunku do wewnętrznej, jak i do zewnętrznej polityki sfer rządzących, skłonne są one... I zdolne do zajęcia stanowiska bardziej niezależnego. Era zatem demokratycznej polityki polskiej w Austrii, dziś zaledwie rozpoczęta, musi z czasem wprowadzić Polaków na drogę walki przeciw hegemonii niemieckiej w państwie i przeciw ścisłemu związkowi, będącemu więcej niż przymierzem dwóch państw, jak to się dziś chętnie z obu stron stwierdza z państwem Hohenzollernów. Być może iż ten kierunek polityka polska w Austrii przybierać będzie powoli. Dziś już wszakże istnieją pierwsze w tym kierunku kroki, o których świadczą wystąpienia prezesa koła polskiego, posła Głąbińskiego, w Wiedeńskiej Radzie Państwa i w delegacjach austro ta nowa faza musi uwydatnić kwestię polską w Austrii i może się odbić poważnie na całej polityce państwa, przy czym rola Polaków nabierze znaczenia międzynarodowego, którego dotychczas nie miała. Tym sposobem kwestia polska we wszystkich trzech państwach straciła charakter kwestii uregulowanej raz na zawsze, ale przeciwnie wszędzie wysuwa się na pierwszy plan życia państwowego. Rozdział trzeci Charakter kwestii polskiej Ci, którzy by pragnęli szybkiego rozwiązania kwestii polskiej na danym terenie, w tym lub innym państwie, w tej lub innej jego prowincji, zwykle bardzo ją upraszczają, można powiedzieć, Wulgaryzują. Tymczasem trudno byłoby w polityce współczesnej wskazać kwestię równie zawiłą i pod tylu różnorodnymi obliczami występującą. Uczynił ją taką kierunek rozwoju państwa polskiego w przeszłości, jego kilkakrotne, powtarzające się rozbiory. Wreszcie... Porozbiorowa historia narodu i towarzyszące jej zmiany w państwach, do których ziemie polskie należą. Nie miejsce tu na zastanawianie się z jednej strony nad przyczynami upadku Polski, z drugiej zaś nad tym, dlaczego państwo to rozszerzyło się daleko na wschodnie obszary, tracąc jednocześnie na zachodzie bardzo ważne terytoria, bądź należące do Polski, bądź takie, które ze swego położenia geograficznego do niej należeć były powinny. Trzeba tylko stwierdzić fakt, że Polska Jagiellonów, rozszerzywszy się na kraje litewskie i ruskie, wniosła do nich język polski jako język wyższej kultury. Urzędowym językiem pozostał na Litwie do XVII stulecia ruski, po czym zastąpiła go łacina, który został ojczystym dla całej warstwy szlacheckiej i mieszczaństwa. Jednocześnie pozostawiła ona w rękach niemieckich Śląsk, dawno rdzennie polską ziemię pastowską, w której język niemiecki z czasem zajął takie stanowisko, jak polski na Litwie i na Rusi. Nadto, co ważniejsza, nie dążyła dość silnie w ślad za piastami do oparcia się o brzeg Bałtyku. Straciła ona, za wyjątkiem ujścia Wisły, całe niezbędne dla przyszłości państwa pobrzeże na którym rozsiedli się Niemcy, tępiąc rdzennych mieszkańców Szczepu Polskiego i Litewsko-Pruskiego. Tym sposobem polityka państwowa zwrócona frontem ku wschodowi dla rdzennej piastowskiej Polski przygotowywała niejako rolę przyszłego niemieckiego Hinterlandu. W tym też sensie dokonane zostały rozbiory Polski, zakończone w roku 1795. Rosja wzięła ziemie litewskie i ruskie, złączone z Polską za Jagiellonów, cała zaś Polska Piastowska podzielona została między dwa państwa niemieckie, Prusy i Austrię. Przy tym podziale Prusy, mające swe posiadłości na brzegu Bałtyku aż po ujście Niemna, rozdzielono terytorialnie należącym do Polski ujściem Wisły, Prusy Królewskie, łączyły je i posuwały swą linię graniczną daleko w głąb kraju, otrzymując w ten sposób o wiele prostszą i normalniejszą ekonomicznie i strategicznie dogodniejszą granicę wschodnią. Ten podział ziem polskich zmieniły wojny napoleońskie, z części ziem zabranych przez Prusy i Austrię Napoleon utworzył w roku 1807 Księstwo Warszawskie. Na Kongresie Wiedeńskim po odcięciu z powrotem do Prus-Poznania zamieniło się ono w Królestwo Polskie złączone z Rosją w roku 1815 przy zachowaniu własnego prawa państwowego, tronu, konstytucji z sejmem w Warszawie, wreszcie własnej armii, a następnie po powstaniu 1830 i 1831 roku wcielone do państwa rosyjskiego. Od tego czasu granica ziem polskich i ich przynależność państwowa nie zmieniała się, ale zmieniało się, i z jednej strony położenie prawne tych ziem lub tylko zamieszkujących je Polaków, z drugiej zaś sam stan polskości na skutek bądź postępów wynaradawiania i budzenia się ruchów narodowościowych zwróconych przeciw Polakom, jak ruch litewski i ruch ukraiński, bądź też pogłębienia poczucia narodowego w masach ludowych polskich lub obudzeniu się polskości w ziemiach od wieków uważanych za niemieckie jak Śląsk, Pruski i Austriacki. Skutkiem przyczyn powyższych, historycznych i działających w dobie obecnej, kwestia Polska istnieje dziś pod różnymi postaciami na obszarze większym niż państwo polskie przed rozbiorami. Obszar objęty nią jest blisko półtora razy większy od Cesarstwa Niemieckiego. Mniej niż jedna trzecia część tego obszaru stanowi właściwą, rdzenną Polskę z większością etnograficznie polskiego zaludnienia. Polaków niewątpliwych żyje na tym obszarze około 20 milionów, podczas gdy cała jego ludność wynosi około 50 milionów. Prowincje, w których dziś Prusy, Rosja i Austria mają do czynienia z kwestią polską są następujące. W państwie pruskim. Po pierwsze... Wielkie Księstwo Poznańskie, część dawnej Rzeczypospolitej zabrane przez Prusy przy rozbiorach, potem należące do Księstwa Warszawskiego. Pod tą nazwą, przyłączone powtórnie do Prus na Kongresie Wiedeńskim jako kraj odrębny, następnie wcielone do Prus jako ich część integralna pod nazwą prowincji poznańskiej, obejmuje obszar 28 tysięcy, 963 km2, z ludnością 1 985 tysięcy głosów w roku 1905. W tej liczbie Polaków 1 216 206 według pruskiej statystyki urzędowej. Ta najstarsza ziemia polska, z której powstało państwo piastów będąc najdalej wysunięta na zachód, ma bardzo niedogodne dla Prus geograficzne położenie i dlatego jest głównym przedmiotem zamachów germanizacyjnych. Położenie Polaków wobec polityki rządu jest tem trudniejsze, iż znajduje ona oparcie w miejscowej ludności niemieckiej, która część napłynęła do kraju jeszcze za czasów Rzeczypospolitej, gdy po jej upadku kolonizacja niemiecka zrobiła znaczne postępy. Według statystyki urzędowej na 42 powiaty księstwa w 11, leżących na zachodzie i w Dolinie Noteci w Regencji Bydgoskiej, ludność polska nie dochodzi 50%, w pozostałych 31 powiatach wynosząc 50 do 91%. Kwestia Polska sprowadza się tu do tego, czy rząd zdoła stosownymi obecnie środkami zdobyć dla ludności niemieckiej przewagę liczebną oraz uniemożliwić istnienie w kraju inteligentnej warstwy polskiej i przez to sprowadzić Polaków do roli szczepu bez wyższej kultury.